Cały czas szukamy następcy legendy. Na jakim traktorze, na jakich maszynach, jakiej marki, na jakim modelu wychowają się kolejne pokolenia rolników, tak jak na legendach polskiej wsi wychowywali się rolnicy w latach 60., 70., 80., 90. Tamte ciągniki wszyscy doskonale znają, wszyscy wiedzą, jak je obsłużyć, bo ich obsługa była prosta, wszyscy wiedzą, jak serwisować, bo to było również proste. I to w połączeniu z tą adekwatnością do polskich gospodarstw stanowiło o ich sukcesie. Jaki ciągnik marki Klas, pytam pana Emila Kaźmierczaka, mógłby być w przyszłości następcą legendy? Jaki dziś byłby jego zdaniem pretendentem do tego tytułu? Zdaje się, że żeby zostać legendą, to ciągnik musi przeżyć co najmniej dwa pokolenia. Musi być trwały, mocny, powinien być uniwersalny, tak, ażeby dopasować go do różnych zadań, które czekają go w gospodarstwie I myślę, że takim pretendentem może być Arion serii 400. Jest to ciągnik, który na rynku miał swoją premierę w okolicach 2006 roku i te jednostki, które wprowadziliśmy naprawdę pokazały, że ciągnik klas może być trwały, mocny, niezawodny, zwinny, a jednocześnie przyjazny w obsłudze. Pytanie jeszcze, czy tani, czy ekonomiczny? Jeśli chodzi o cenę, nie, nie jest to ciągnik z zakresu ciągników budżetowych, z tego względu, że posiada pewne rozwiązania, które zmuszają do tego, żeby użyć komponentów, które kosztują więcej, tak jak na przykład skrzynia biegów, która znajduje się w tym ciągniku, to jest 16 na na 16, z czego nie ma tam żadnej dźwigni zmiany biegów, gdy wszystkie biegi zmieniają są elektronicznie. Cztery przełożenia pod obciążeniem dostępne w tym ciągniku, elektrohydrauliczny rewerser, bardzo wydajna hydraulika, jak również duże silniki sprawiają, że te ciągniki nie są ciągnikami budżetowymi, ale za to są ciągnikami trwałymi i potrafią pracować cały czas niezawodnie. Pytanie jeszcze, jak ze spalaniem to będzie wyglądało, bo przecież w małym ciągniku, na to wiadomo i jedziemy w dużym ciągniku skomplikowanym, no to już się zaczyna jednak większe spalanie z drugiej strony technika idzie do przodu jest coraz większa efektywność przecież jednostek napędowych ciągnik swoje musi spalić niestety nie będzie tak, że, że będzie to działało bez ropy Tutaj staramy się wprowadzać takie rozwiązania, które powodują, że ten ciągnik powinien zużywać mniej paliwa, co, co też zresztą potwierdzają nasi użytkownicy. Przede wszystkim staramy się najlepiej jak to możliwe rozłożyć masę 50 na 50, a żeby uciąg generowany przez ten ciągnik w pracach polowych był bardzo dobrze przenoszony przez wszystkie cztery koła, żeby ta siła gdzieś tam nie uciekała z przodu lub z tyłu, tylko żeby wszystkie cztery koła, to paliwo, za które tyle musimy zapłacić, żeby było przetworzone na uciąg. Dokładamy do niego skrzynię biegów, która może zmieniać przełożenie automatycznie tak, żeby pracować wydajnie i jak, jak z najniższymi obrotami silnika, tak, żeby wtedy, kiedy nie trzeba, żeby po prostu redukować ten bieg wtedy, kiedy możemy, jak również dwie prędkości ekonomiczne wałka, jeżeli nie pracuje na pełnym obciążeniu, to wtedy przełączamy na, na, na, na ekonomiczne obroty. No i to wszystko powoduje, że ciągnik ten, nawet w lekkich pracach, będzie sobie dobrze radził pod względem zużycia paliwa. A przypomnijmy, ile on ma koni? Jest to seria, która w tej chwili sięga od 90 do 140 koni. No, czyli właśnie to też widać pewne zjawisko, że o ile 2, trzy pokolenia temu ciągnik, który miał 30, 40, 50, 60 koni, był tym adekwatnym do typowego polskiego gospodarstwa, to już dzisiaj przyjmuje się, że jest to 100, 120 koni, niektórzy mówią 130 koni. Taka troszkę zmiana pokoleniowa? Jeśli chodzi o te mniejsze ciągniki, one cały czas znajdują nabywców, aczkolwiek no, gdzieś tam te moce cały czas się rozwijają, tak jak kiedyś 300 koni było w zasadzie granicą nieosiągalną. To był gigant. A w tej chwili 300 koni, to, to już jest taka nasza klasa średnia prawie, że... No średnia wyższa. Średnia wyższa, gdzie mamy jeszcze dwa lub trzy modele powyżej tych 300 koni, więc, więc widać, że, że ta moc się rozwija, tej mocy potrzeba coraz więcej. Zresztą zmiana pokoleniowa, liczba osób, które pracuje na gospodarstwie, liczba czasu, którą nasi klienci mogą poświęcić na prace polowe, to wszystko wymusza na to, żeby być bardziej efektywnym, bardziej sprawnym, a żeby to robić w... krócej. No właśnie, tutaj jeśli mówimy o robieniu krócej, robieniu szybciej, robieniu efektywni, no wiadomo, każdy sprzęt nie ma sprzętów bezawaryjnych, tak? Są tylko sprzęty, które można naprawić za pomocą dwóch kluczy śrubokręta i kombinerek oraz takie, do których trzeba do wymiany kierunkowskazu wołać serwis. Jak to wygląda w tym modelu? Czy damy go radę ogarnąć sami? W tej chwili wydaje się, że chyba nie ma już ciągników, które y, można by zreperować y, samemu, gdzieś tam jakieś kruczki elektroniczne. Y, sterowanie silnikiem na przykład, które y, jest spowodowane tym, ażeby być jak najbardziej efektywnym pod względem zużycia paliwa, ale również, żebyśmy mogli spełnić odpowiednie normy emisji spalin, też musimy tej elektroniki trochę dołożyć. A żeby pracować efektywniej, wydajniej, to na przykład y, bardzo dobrze jest wyposażyć ciągnik w automatykę skrzyni biegów, gdzie ten ciągnik automatycznie sam przez siebie dobiera jak najlepsze przełożenie, ażeby wyręczyć operatora w tych żmudnych zadaniach, tak żeby mógł się skupić na tym, ażeby dobrze ciągnik prowadzić, bądź dobrze patrzeć na maszynę towarzyszącą. No i w większości wypadków im więcej ciągników jest na rynku, to ta wiedza gdzieś tam jest dostępna, jak te ciągniki naprawiać samemu, ale no tak jak w samochodach, dzisiaj już w zasadzie bez, bez wiedzy fachowca y, coraz trudniej jest y, naprawić pewne elementy. Tak samo jak dzisiaj coraz trudniej jest dostać ciągnik bez kabiny, co kiedyś było standardem, a czy w tej kabinie chociaż jest dach otwierany? Jest nie tylko dach otwierany, ale również mamy fajną ciekawostkę, bo jako jedyni na rynku proponujemy dach panoramik, czyli jest przejście szyby przedniej na szybę górną, bez żadnej poprzeczki, także pracując z ładowaczem czołowym jest naprawdę bardzo fajna widoczność.